Bankowa okupacja Jako ochłap dla opinii publicznej oburzonej kryminalnym łupieniem przez Wall Street realnej gospodarki, przestępcy banksterzy poddawani są rosnącej kontroli przez federalne urzędy nadzorcze. Kontrola ta nie jest jednak tym samym, co egzekwowanie prawa takiego jak ustawa o tajemnicy bankowej, czy inne środki regulacyjne obliczone na powstrzymanie napływu do systemu bankowego brudnych pieniędzy od zorganizowanych grup przestępczych. Nie mówiąc o tym, że prezydent Obama oraz jego ręcznie zainstalowana koteria agentów Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase i Wells Fargo Wprowadzają na wzór strefy euro tzw. środki oszczędnościowe, które grożą zniszczeniem systemu opieki socjalnej. Amerykańskie społeczeństwo jest karmione stekiem kłamstw o tym, że taka bała będzie bronić interesu publicznego i wyegzekwuje prawo dotyczące prania brudnych pieniędzy z narkotyków. W zeszłym tygodniu Reuters napisał, że amerykańskie urzędy regulacyjne spodziewają się nakazać bankowi JP Morgan Chase, skorygowanie swoich błędów w polityce dotyczącej podejrzanych przepływów pieniężnych. Ma to być najnowsze działanie urzędników zmierzające do zmuszenia banków do zacieśnienia ich systemów zapobiegania praniu brudnych pieniędzy. W grudniu Departament Sprawiedliwości zmontował szeroko krytykowane porozumienie o odroczeniu oskarżenia względem największego europejskiego banku HSBC, w związku z zarzutami, że bank ten utworzony w 1865 roku przez brytyjskich bosów narkotykowych po zajęciu przez koronę brytyjską Hongkongu w wyniku pierwszej wojny opiumowej świadomie wyprał miliardy dolarów pieniędzy z narkotyków i terroryzmu należących do najbardziej brutalnych kryminalistów na świecie. Pomimo nałożenia przez Departament Sprawiedliwości na bank grzywny w wysokości 1,9 miliarda dolarów w tym 655 milionów dolarów kar cywilnych, ani jednemu wysokiemu urzędnikowi banku HSBC nie zostały postawione kryminalne zarzuty za umożliwienie meksykańskim kartelom narkotykowym i terrorystom Al-Kaidy nielegalnych transferów pieniężnych poprzez amerykańskie oddziały banku. Co jeszcze bardziej oburzające, nawet kiedy tak surowe kary zostają nałożone na przestępcze banki i korporacje, Część lub całe te kary zostaną przypuszczalnie odpisane przez bank od podatku. Banki mogą deklarować je jako koszty prowadzenia interesu. Stąd to podatnicy najprawdopodobniej zmniejszą związane z tym obciążenia finansowe banków, ujawnił The New York Times. Jak pisze Reuters, akcja przeciwko JP Morgan przyjmie formę nakazu zaprzestania procederu, który urzędy regulacyjne stosują, aby zmusić banki do poprawienia swoich tzw. słabości w przestrzeganiu prawa. JP Morgan prawdopodobnie nie będzie musiał płacić kary pieniężnej, oświadczyło jedno ze źródeł. Największy amerykański bank, odpowiedzialny za największe grabieże w czasie kryzysu na rynku nieruchomości, który wyrzucił z domów miliony obywateli i zapłacił za to grzywnę w wysokości 7,3 miliarda dolarów, nie zostanie ukarany ani też żaden z jego urzędników nie otrzyma kryminalnych zarzutów za pranie brudnych pieniędzy zorganizowanej przestępczości. Pomimo nieodpowiedzialnych działań najwyższych rangą urzędników banku JP Morgan, w tym prezesa Jamie Dimona, byłego dyrektora finansowego Daga Brownstina i byłej dyrektor działu inwestycji Aina Drew, związanych z masowymi stratami na rynku derywatów w zeszłym roku, Bloomberg News donosi, że zarząd jedynie rozważy, czy opublikować raport dotyczący fiaska, które zmiotło 51 miliardów dolarów z wartości giełdowej tego zbyt dużego, by upaść banku. Oczekuje się, że Biuro Nadzoru Walutowego, ostro skrytykowane przez stały Komitet do Spraw Dochodzeń w swym 335-stronicowym raporcie dotyczącym HSBC, wraz z Rezerwą Federalną już w tym tygodniu wyda tak tzw. nakaz zaprzestania procederu. Jednakże w kwietniu zeszłego roku, kiedy Biuro Nadzoru Walutowego wydało tego rodzaju nakaz bankowi Citigroup, za tzw. luki w nadzorze nad transakcjami gotówkowymi, podobnymi do tych prowadzonych przez HSBC i Bank Wakowia, które wyprały setki miliardów dolarów przemytników narkotyków przez szemrane biura wymiany gotówkowej w Meksyku, nakazowi temu nie towarzyszyły żadne kary finansowe. The New York Times napisał, że osoba zbliżona do Citigroup przypisała część problemu wypadkowi, kiedy jeden z komputerów został odłączony od systemu zapobiegającego praniu pieniędzy. Kiedy takie kłamstwa w żywe oczy i fałszywe przedstawienie spraw może przejść w amerykańskim systemie prasy drukowanej, udział Citigroup w przepływach brudnych pieniędzy nie da się tak łatwo zamieść pod dywan. W zeszłym roku dziennikarz śledczy Bill Conroy ujawnił, że w latach 90. Raul Salinas de Gortari, brat byłego prezydenta Meksyku Carlosa Salinasa, wykorzystał Citibank do przetransferowania 100 milionów dolarów z Meksyku na szwajcarskie konta bankowe. Choć władze amerykańskie przeprowadziły dochodzenie w sprawie tych podejrzanych transferów pieniężnych, ostatecznie Raulowi Salinasowi ani Citibankowi nie zostały postawione żadne zarzuty. W styczniu 2010 roku Citigroup ponownie pojawił się na radarze nadzoru bankowego, również w Meksyku, kiedy meksykański sędzia oskarżył kilka osób o pranie pieniędzy z narkotyków poprzez różne banki, w tym meksykański oddział Citigroup. Również w tej sprawie Citigroup nie zostało oskarżone o łamanie prawa. Mimo, że nakaz zaprzestania procederu wydany Citigroup przez Biuro Nadzoru Walutowego oskarżał bank o systemową słabość kontroli wewnętrznej, która otworzyła bank na podejrzane transakcje klientów wysokiego ryzyka, w tym zalew pieniędzy handlarzy narkotyków, bank nie został oskarżony o kryminalne działania naruszające ustawę o tajemnicy bankowej i nie przyznał się do niewłaściwego postępowania, obiecując zamiast tego wdrożyć reformy. Podobnie jak w przypadku banku WAKOWIA i HSBC, Biuro Nadzoru Walutowego uznało, że błędy City Group polegały na niekompletnej identyfikacji klientów wysokiego ryzyka w wielu obszarach banku, niezdolności do oceny i monitorowania relacji klienta, nieadekwatnym zasięgu okresowych przeglądów klientów, słabości zasięgu i dokumentacji weryfikacji i optymalizacji procesu zastosowanego w automatycznym systemie monitoringu transakcji i nieodpowiedniej analizie klientów. Innymi słowy, powielając wzorce stosowane od dziesięcioleci przez największe światowe instytucje finansowe, umożliwiono działalność zorganizowanej przestępczości i terrorystom finansowym, za cichą zgodą rządu amerykańskiego, a przede wszystkim amerykańskich tajnych służb specjalnych, które wypompowały część tych łupów w celu sfinansowania tajnych operacji i wyprania nielegalnych funduszy w systemie finansowym. Money Watch raportuje, że podcięty przez miliardowe straty spowodowane ryzykownym handlem derywatami, Dyrektor JP Morgan Chase, Jamie Dimon, nie będzie mógł zrzucić za to wszystko winy na wadliwą, skomplikowaną, słabo nadzorowaną, źle przeprowadzoną i źle monitorowaną strategię, jak to zrobił, gdy bank stracił 6,2 miliarda dolarów przez swojego tradera, tak zwanego London Whale. Jill Schlesinger napisał, że pod wieloma względami obecna potencjalna akcja regulacyjna przeciwko bankowi jest gorsza niż jakiekolwiek straty w tradingu, ponieważ wskazuje na systemowy błąd w kontroli. Według Money Watch wydaje się, że regulatorzy znaleźli obejmujące całą firmę błędy w procedurach i nadzorze związanym z zarządzaniem ryzykiem i wykrywaniem prania pieniędzy. I tu jest pies pogrzebany. Federalni regulatorzy mają awersję do ścigania i skazywania tych, którzy są odpowiedzialni za nielegalne transakcje finansowe dlatego, że napływ brudnych pieniędzy do systemu to znakomity sposób na utrzymanie płynności zbankrutowanych instytucji finansowych. Proces, który analityk polityczny Global Research Michael Czosudowski nazwał kryminalizacją państwa. Były specjalista do spraw przestępstw finansowych londyńskiej Policji Metropolitalnej Rowan Bosworth Davis napisał na swojej stronie internetowej Instytucje te istnieją, aby prowadzić i umożliwiać codzienny przepływ przez system finansowy oszałamiającej ilości brudnych pieniędzy, ponieważ zyski z tego procedery są niewiarygodnie wielkie. Największym problemem dla banków, zauważył, jest to, że przepływ tych pieniędzy jest nielegalny według międzynarodowego prawa dotyczącego prania brudnych pieniędzy. Wszystkie instytucje bankowe obecnie podlegają prawu międzynarodowemu, które zakazuje obsługi lub umożliwiania przepływu pieniędzy pochodzących z przestępstwa i dotyczy to przemytu narkotyków wszelkiej działalności przestępczej, w tym unikania podatków i dochodów z terroryzmu. Ilość przepływających pieniędzy była tak olbrzymia, że stało się bardzo łatwe przekonanie rządów do przymknięcia na to oczu, podczas gdy regulatorzy byli zachęcani do patrzenia w drugą stronę w czasie, kiedy banki zaczęły angażować się w działalność kryminalną na hurtową skalę. Dopóki Biuro Nadzoru Walutowego nie ujawni przygotowywanego nakazu zaprzestania procederu przeciwko JP Morgan Chase, nie dowiemy się skali potencjalnych kryminalnych błędów banku. Jednakże, choć jak Reuters napisał, żadnych natychmiastowych działań nie oczekuje się od amerykańskich prokuratorów, jest prawie pewne, że rząd federalny i służalcze media obejmą zasłoną milczenia wszystkie brudne sekrety, jakie ostatecznie wyjdą na światło dzienne. Felieton z Global Research przetłumaczył i przeczytał Dawidowski, montaż Maurycy Hawranek, produkcja Radio Wolne Media.